The komunikat, liryka ujawnia mistyczny unikat dwóch MC mających certyfikat na rymy razem z COP. tworzę syndykat między mną a mikrofonem nie ma barikat syndykat 71 wrocławski gwiazdozbiór rozpierdala doszczętnie jak Polskę trzeci rozbiór skład unikatowy jak numer PSL, gigantycznie wielki jak rozmiar 3XL mam patent na mikrofon jak na telefon bel, kleję swoje Słowa jak włosy, klej żel. Strzelam nimi w sedno jak ze swej kuszy tel Razem z T.O.P. osiągamy cel Osiągamy cel Osiągamy cel Ej, synu Teraz mikrofon bierze MC w stylu WRO Teraz płyny mikrofon atakuje na swą głowę Wozu T.O.P. W.G.L. spraw naszą mowę Wchodzę na ambonę jak Mister Farahan atakuje słowem Mój mikrofon nie, O nie! Moja gadka jest gorąca, hotline na telefonie Dalej stoję, a koło mnie i W.O.Z. mój brat Teraz W.M. do syndykat, kolejna konstelacja gwiazd Na niebie świeci jaściny, niż światła Mikamas. Bo już czas na przekazał WRO w stylu rymowania To nie Panamal, nie no wyjo or Wrocław, dolny Śląsk, syndykat mc Mcenich, prawdziwy hip-hop styl, bo nie ściemniam jak David Copperfield Sprawdź to albo milczę, albo podjim mój rym jak bich i licz się z tym Na scenie wiodę prym, niczym stanie zła w tym No ta niebezpieczna jest jak styl glin przekazem swym Za pomocą mikrofonu, atakuję agresorów, jak Kevin sam w domu. To Do słowa kolejnego domu, na następnej strony hip-hopowej księgi Syndykat ton, ha ha Siedem-1 potęgi Przecinam w stęgi, idę na. Energii Kolejny kawałek nowego projektu. Konkretny do bólu, zero defektu Zostaw za ludzi ocenę efektu Wozu TOP niedaleko perfektu Wójte, dwie litery jak ja Zorganizowani ja jak napad na, napad na bank. bank Nasz syndykat A, to nie jest, jest żaden gang, gang. Wuchemce to proste jak prosty kąt Wozu T.O.P. jak, jak petarda i ląd Kopię w twoją ta, banie ta. tak jak kopię prąd